Pełna jest Wszystka ziemia Chwały Jego I zatrzęsły się progi W posadach od tego Potężnego głosu A przybytek Napełnił się dymem I rzekłem Biada mi Zginąłem Bo jestem człowiekiem Nieczystych warg I mieszkam w Pośród ludu nieczystych warg. Gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł Oto dotknęło to Twoich warg, i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech Odpuszczony. Potem usłyszałem głos pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem. Poślij mnie. Myślę, że dobrze nam wszystkim znana scena z życia proroka Izajasza, ale scena, do której warto wracać. Dlatego, że jest doskonałą ilustracją tego, co powinno mieć miejsce w naszym życiu, gdy oglądamy Boga. Tego, co jest prawdziwym świadectwem spotkania z Bogiem. Niestety dzisiaj Kościół jest pełen podróbek, pełen spotkań z Bogiem i doświadczeń z Bogiem, które zupełnie coś innego ilustrują, niż ten przykład prawdziwego spotkania z Bogiem. Dzisiaj Kościół jest pełen takich spotkań z Bogiem, w którym ludzie się czują dobrze i grzesznicy czują się dobrze i człowiek spotyka się z Bogiem i czuje się swobodnie, czuje się luźno, czuje się dobrze i nie widzi żadnej jakiejś potrzeby przemiany w swoim życiu, nie jest motywowany do czegokolwiek, żeby coś zrobić ze swoim życiem, żeby coś dać, żeby coś poświęcić, żeby służyć. Ale po prostu dla wielu spotkanie z Bogiem to emocjonalne przeżycie. Chwilowe dawka adrenaliny. Jakieś zaspokojenie religijnej potrzeby, czy czasami religijnego obowiązku. Ale nie ma tego objawienia, które miał Izajasz, i nie ma tego rezultatu, który był w życiu Izajasza. Dlatego potrzebujemy wracać do tego fragmentu i rozsądzać, jakie jest nasze spotkanie z Bogiem. Co, co, co wnosi w moje życie chociażby przyjście na nabożeństwo? Po co tu przychodzę? Czego oczekuję? Czy wypełniam swój chrześcijański obowiązek? Czy może mam jakieś potrzeby i niosę jakiś bagaż, z którym jest mi ciężko i mam nadzieję, że przyjdę i złożę go i Bóg coś zrobi, Bóg mi pomoże, Bóg uratuje mnie? Może po prostu lubię tych kochanych ludzi, którzy przychodzą i coś dobrego powiedzą, czasami coś dobrego przyniosą do zjedzenia. Po prostu fajnie się spotkać z takim miłym towarzystwem. A może właśnie szukam jakichś emocjonalnych doznań, jakichś emocjonalnych przeżyć. To Ten czas śpiewu, modlitwy jest dla mnie jakimś takim doświadczeniem, które, tak mogę powiedzieć, współczesnym językiem buzuje mnie, przynosi mi jakąś, jakąś formę przyjemności duchowej. Nie chcę powiedzieć, że te wszystkie motywacje z gruntu są złe i nie ma ich elementów w prawdziwym spotkaniu z Bogiem. Ale myślę, że jeśli one są motorem naszego szukania Boga i jeżeli patrząc na nasze spotkanie z Bogiem, wszystko na co możemy wskazać to te rzeczy, to obawiam się, że rozminiamy się z tym, co Bóg zamierzył. Nam dać, i czego zamierzył nam udzielić, co zamierzy uczynić w naszym życiu, gdy do niego się zbliżamy. Izajasz był w trudnym momencie, kiedy przyszedł do świątyni po śmierci króla Uzjasza. To był trudny okres w jego narodzie. Umarł pobożny król, a Izajasz dobrze znał historię swojego ludu. i Widział, że nie, jest, nie zawsze było tak, że po pobożnym królu następował następny pobożny król. Bardzo często było tak, że gdy umierał pobożny król, na tron wstępował bezbożny. Nieraz to był syn tego pobożnego króla, ale już nie był taki jak jego ojciec. I tak jak do tej pory cieszyli się religijną wolnością, tak jak do tej pory mogli sprawować służbę w świątyni, tak jak do tej pory nie było bałwanów w kraju, czy nie było to przynajmniej dozwolone, gdzie był prawdziwy kult Boga, gdzie można było służyć, głosić i, i pracować, i, i, i żyć po Bożemu, wszystko mogło się zmienić po śmierci króla Łuzjasza, ale był to trudny moment moment niepewności, co będzie dalej. Ale to, co widzę w tym obrazie, to, co wydarzyło się tutaj w życiu Izajasza, to nie to, czego jako ludzie naturalnie spodziewalibyśmy się, że się wydarzy. Nasze ludzkie oczekiwanie byłoby, Boże, powiedz mi, Jaki będzie następny król? Boże, powiedz mi, na co mam się przygotować? Boże, powiedz mi, co, co teraz, w tej sytuacji? Bóg po prostu objawia się Izajaszowi. i Pierwszą rzecz, którą mu pokazuje, to jego przeszłość, Jego nędzę, jego potrzebę oczyszczenia, jego potrzebę uświęcenia przez Boga. Izajasz był jednym z najbardziej pobożnych ludzi, myślę, jak chodzili po tej ziemi. Ale kiedy zobaczył Boga w Jego chwale, w Jego świętości, kiedy usłyszał głos aniołów wołających święty, święty, święty, Izajasz zobaczył ogromną różnicę, jaką dzieli stworzenie od Jego Stwórcy. Zdał sobie sprawę ze swojej nieczystości, ze swojej słabości, ze swojej grzeszności. I w, w, w lęku, w strachu, w przerażeniu, wołał mi, i biadami. I te słowa biada, jeśli słyszymy w Biblii, to są słowa, które mówią o sądzie. To są słowa, które mówią o zakładzie. To są słowa, po których następuje śmierć. Czy Twoje serce jest świadome Twojej nędzy, Twojej nieczystości, Twojego brudu, Twojego grzechu? Czy wiesz, że w Tobie bez Chrystusa nie ma nic dobrego? Czy może łudzisz się, że gdzieś tam jest jakaś wartość, jest coś cennego, jest coś, co Bogu się podoba? Czy masz świadomość, że bez łaski Bożej, bez miłosierdzia Pana Jezusa Chrystusa jesteś zgubiony? Nie masz nic wartościowego, z czym mógłbyś stanąć przed Bogiem i powiedzieć, oto jestem, spójrz na mnie. Raczej tak jak Słowo Boże mówi, kiedy ludzie, Spotkają się z objawieniem Boga, będą wołali, niech nas przykryją skały, niech nas wszystko gdzieś schowa, gdzieś, gdzieś schowajmy się w jaskiniach, ucieknijmy przed Bogiem, przed Jego gniewem. Z drugiej strony, widząc swoją nędzę i widząc swoją grzeszność i widząc swoją słabość, Izajasz doświadczył miłosierdzia Bożego, doświadczył łaski Bożej. Zauważcie, że Izajasz poza tym, że przyznał się do swojego grzechu, nic nie poprawił w swoim życiu, nic nie zmienił w swoim życiu, nie dołożył żadnych starań na tym etapie tutaj. A jednak z człowieka nieczystych warg stał się człowiekiem czystym. Z człowieka o grzesznych wargach stał się człowiekiem o czystych wargach. Dlaczego? Dlatego, że Bóg okazał mu nieosierdzie. I posłał jednego ze swych który dotknął jego warg. I powiedział, twoja wina odpuszczona. Usunięta twoja wina, twój grzech odpuszczony. spotykamy się z Bogiem i w pierwszej kolejności świadomi naszej grzeszności, naszej słabości, naszej nędzy i naszej niegodności, by zbliżyć się do Niego. W drugiej kolejności, jeśli mamy taką postawę, jeśli mamy takie zrozumienie, jeśli mamy takie doświadczenie, Bóg przychodzi do takiego skruszonego, pokornego, uniżonego, złamanego serca ze słowami swojej łaski, z działaniem swojej łaski. Jeśli twoje serce jest wyniosłe, jeśli twoje serce jest pyszne, jeśli twoje serce myśli, że jesteś kimś i że Bóg ma, zwraca na ciebie uwagę, bo jesteś nie wiadomo jak dobry i nie wiadomo czego dokonałeś i że masz coś, czym się przed nim możesz chlubić, to obawiam się, że jesteś w gronie głupców, i tych świątynnych faryzeuszów, którzy nie wychodzą do domu usprawiedliwieni. Ale jeśli jesteś w tym, w tym miejscu złamania przed Bogiem, świadomości, że nie masz nic sam w sobie bez łaski Pana Jezusa Chrystusa, jeśli wiesz, że jeśli On ci nie pomoże, jeśli On cię nie, nie zachowa przy sobie, to zginiesz, to jesteś głupi, to nie potrafisz podejmować mądrych decyzji, to nie potrafisz tak żyć, żeby się Jemu podobać i tak Jemu służyć. Jeśli jesteś świadomy całkowitej zależności od Niego, wtedy Bóg może udzielić Ci swojej łaski. Wtedy Bóg może Cię oczyścić. Wtedy Bóg może obdarzyć Cię sprawiedliwością, na którą nie jesteś w stanie sam sobie nigdy zapracować. I owocem tego jest zawsze służba. Człowiek, który doświadczył Boga, nie jest człowiekiem bezczynnym. Człowiek, który spotkał się z Bogiem, któremu Bóg przebaczył jego grzechy, którego Bóg przyodział w szatę sprawiedliwości, taki człowiek jest gotowy, aby służyć Bogu. I tylko taki człowiek. Nie taki, który przychodzi do niego i mówi: Panie, zobacz, jakie ja mam talenty, zobacz, jakie ja mam zdolności, zobacz, jakie ja mam wykształcenie, spójrz na moją inteligencję, zobacz, jak ja ci mogę się przydać, zobacz na moje pieniądze, ile mogę zrobić. Takimi ludźmi Bóg nie jest w stanie się posłużyć. Może dla nas tacy ludzie stanowią jakąś wartość i my myślimy, o, ten, gdyby ten się nawrócił, o, gdyby tamten, o, gdyby ten... Jak patrzymy na ludzi, na te ich ludzkie możliwości i w tym upatrujemy ludzką siłę. ale nie Bóg. Bóg wybrał sobie to, co u świata głupiego, to, co u świata słabego, to, co u świata miejskiego, to, co wzgardzone u ludzi. Na to patrzy Bóg i w Jego oczach. Tacy ludzie to są ludzie, których On chce użyć. Widzicie, dzisiaj w kościele mówi się dużo o wartości samego siebie. O tym, że musimy mieć właściwe zrozumienie w samego siebie i kochać samych siebie. I, I te wszystkie bzdury, które dzisiaj psychologia wniosła do kościoła. Ale my to przecież z natury mamy. My z natury jesteśmy egoistyczni, samolubni tylko siebie. I to tak naprawdę czego potrzebujemy, to właśnie zobaczyć siebie tak, jak i zajarz siebie zobaczył. Raczej potrzebujemy zobaczyć naszą nędzę i naszą nagość, i naszą słabość, i naszą biedę, abyśmy prawdziwie stali się bogaci, abyśmy zostali uzdrowieni, abyśmy prawdziwie doświadczyli Bożego przyodziania w Jego sprawiedliwości, w Jego świętość. I tylko wtedy, tylko wtedy... Możemy coś dla Niego wartościowego zrobić. Tylko wtedy możemy Mu służyć. Tylko wtedy możemy iść. Tylko wtedy On nas może posłać. I tylko wtedy mamy serca gotowe, aby być takim dobrym naczyniem. Kochani bracia i siostry, niechaj Bóg w swojej łasce dzisiaj na każdym jednym naszym zgromadzeniu i również gdy sami Go szukamy w naszych komorach, modlimy się w naszych domach, Da nam siebie doświadczyć prawdziwie. A jeśli czasami zdarzy nam się coś, coś innego, jeśli czasami coś wykrzeszemy z naszego ciała i z naszej głupoty, niechaj Bóg da nam łaskę, żeby to zobaczyć i tego nie kontynuować, ale szukać Boga prawdziwie. Niechaj nam dzisiaj w tym pomoże. Uklęknijmy, proszę, przedmiot do modlitwy.